Zacznijmy naszą opowieść o życiu i dziele wielkiego księcia i cara moskiewskiego Iwana IV-Wasylewicza. Już współcześni nazywali go groźnym, bo nawet w świecie przywykłym do okrucieństw, podstępu i zabójstw politycznych czyny Iwana budziły powszechną odrazę i przerażenie. Urodził się w roku 1530. W tym czasie w Europie złoty wiek odrodzenia przemijał powoli, pozostawiając po sobie nie tylko wielkie dzieła niezapomnianych mistrzów, ale i rozbudzone umysły ludzkie podekscytowane wieściami dochodzącymi ze świeżo odkrytego nowego świata. Od śmierci Giotta minęło lat niemal dwieście. Dominikanina Fra Angelico, 75. Zmarli już także Botticelli i Piero della Francesca, nie stało Leonarda da Vinci i zmarłego zaledwie przed dwoma laty Albrechta Dürera. Również Rafaela próżno szukalibyśmy wśród żywych. Tworzyli przecież inni. Michał Anioł, Tycjan, a urodzony w Weronie, ale niemal przez całe swe życie pracujący w Wenecji Paolo zwany Weroneze, był prawie równolatkiem z naszym bohaterem. Urodził się na dwa lata przed Iwanem, Zmarł cztery lata po nim. Przed czterdziestu laty Kolumb dotarł do kontynentu amerykańskiego, a ziemie odkryte przez niego opisał już Amerigo Vespucci. Vasco da Gama opłynął Afrykę, dotarł do Indii drogą morską i założył tam pierwsze faktorie portugalskie. Niespełna dziesięć lat minęło od śmierci Ferdynanda Magellana, Śmiałka, który poważył się opłynąć kulę ziemską. Europą wstrząsały wojny o hegemonię na starym kontynencie między monarchami francuskimi a Habsburgami, starcia reformacyjne i walki zbrojne chłopów w Niemczech. W tym wspaniałym złotym stuleciu łamano traktaty, zdradzano ideały i mordowano bez najmniejszych skrupułów. Chrześcijański król Francji, Franciszek I, nie wahał się zawierać sojuszów politycznych zarówno z protestanckimi książętami niemieckimi, jak i z muzułmańskimi Turkami. Król Anglii Henryk VIII za wystąpienie przeciw Lutrowi obdarzony przez papieża tytułem obrońcy wiary zerwał z papiestwem, gdy sprzeciwiło się ono, zresztą pod presją cesarza Karola V Habsburga, żądanemu unieważnieniu małżeństwa z Katarzyną Aragońską. Trzeba było mieć nielada głowę, doskonałych doradców i wytrawnych szpiegów, by dowiedzieć się w porę, kto z kim zawarł świeży sojusz, przeciw komu się wyprawił i z kim należałoby się sprzymierzyć, a na kogo uderzyć. Państwo moskiewskie rozpoczynało długotrwałe nadrabianie opóźnień gospodarczych i cywilizacyjnych, dzielących je od Europy Środkowej i Zachodniej, Wynikały one z niedawnego jeszcze uzależnienia Rusi od mongołów, trwającego przez niemal ćwierć tysiąclecia. Od niegroźnego w przebiegu, lecz doniosłego w skutkach starcia Rusi z Tatarami nad Ugrą 1480 i zrzucenia ciężkiego brzemienia niewoli upłynęło zaledwie pół wieku. Obyczaje tu panujące, dalekie były od wdzięku i lekkości dworów zachodnioeuropejskich a poglądy filozoficzne raziły prymitywizmem wobec uczonych i finezyjnych koncepcji Tomasza Zakwinu, czy też wielkich humanistów odkrywających na nowo dzieła filozofów świata starożytnego. Trudno się było temu dziwić. Przez 250 lat Ruś wszystkie swoje siły i zdolności poświęciła jednej tylko idei przetrwaniu. Udało się jej to zrealizować doskonale, Lecz cenę musiała zapłacić wysoką. Była nią izolacja od świata. Rozdział pierwszy. Glińscy, Bielscy i Szujscy. Połowę swego życia spędził Wasyl III Iwanowicz na tronie moskiewskim. Przodkowie pozostawili mu w spadku zadanie doprowadzenia do końca procesu zjednoczenia ziem ruskich – i umocnienia wywalczonej już niezależności od Tatarów. Władca poczynał sobie nader energicznie. W ciągu zaledwie piętnastu lat doprowadził do likwidacji samodzielności Pskowa, riazania, księstwa Nowogrodzko-Siewierskiego. W trakcie wojen z Litwą zdobył Smoleńsk. Stworzył podstawę do ostatecznego pokonania Hanatu Kazańskiego, umiejętnie stawiając na jego czele swoich kandydatów. Kilkakrotne niebezpieczne wyprawy Tatarów Krymskich na Moskwę nie przyniosły przywrócenia stanu sprzed starcia nad Ugrą. Wielki Książę triumfował. Udało mu się także wykorzystać spory wewnętrzne dla umocnienia władzy centralnej. W pierwszych latach panowania opowiedział się po stronie odnowicieli rosyjskiego prawosławia, których nazwano Nistiażatieliami. Nazwa pochodziła od słowa Stiażat, co oznacza Zgarniać majątek Niestiarzatiele, działający na przełomie XV i XVI wieku, występowali przeciw gromadzeniu przez cerkiew dóbr materialnych, zwłaszcza majątków ziemskich. Nawoływali nawet do ascetyzmu, uważając, że tylko w ten sposób Kościół odzyska autorytet moralny, utracony w poprzednich latach. Było to na rękę Wasylowi III, który starał się osłabić gospodarcze podstawy działania aktualnych i potencjalnych przeciwników koncepcji wzmocnienia władzy centralnej. Dla państwa moskiewskiego sporo prymat władzy świeckiej i kościelnej nie zakończył się jeszcze. Niewola tatarska obniżyła autorytet wielkiego księcia, przyczyniając się natomiast pośrednio do wzmocnienia pozycji cerkwi – Tatarzy nie uszczuplili jej stanu posiadania, a mimo niskiego wykształcenia i niekiedy rzucającej się w oczy rozwiązłości kleru, wyższość wartości duchowych propagowanych przez prawosławie nad oczywistą nietrwałością dóbr doczesnych, niepewność dnia jutrzejszego kierowały coraz liczniejsze zastępy wiernych przedcerkiewnej i monastyrskiej ikonostasy. Duchowieństwo, znajdujące się w najbliższym otoczeniu władcy, umiejętnie przystosowywało się do zmiennej sytuacji politycznej. Zręcznie lawirowało, by przedwcześnie nie okazać swej rzeczywistej siły. Wykorzystywało proces centralizacji państwa do pomnożenia własnej potęgi. Na Soborze w 1504 roku, w którym ze względu na śmiertelną chorobę nie mógł wziąć już udziału ojciec Wasyla III, a dziad Iwana IV, Książę moskiewski Iwan III podjęto decyzję o karaniu heretyków śmiercią. Kościół i władza świecka, jeszcze niedawno spierające się o prymat, teraz podały sobie ręce. Wielki książę Wasyl III potrafił jednak wyegzekwować ten swoisty dług wdzięczności zaciągnięty przez cerkiew. Wykorzystał w tym celu Józefa Wołockiego, przed święceniami Iwan Sanin, założyciela klasztoru pod Wołokołamskiem, gdzie skupili się ortodoksyjni zwolennicy mnicha, zwani od przywódcy Osyflanami. Gdy okazało się, że popieranie niestjarzatielstwa doprowadzić może do ostrego zatargu z cerkwią, a zarazem iż Józef Wołocki, jakby w dowód wdzięczności za poparcie otrzymane w walce przeciw heretykom wywiódł boskie pochodzenie władzy wielkoksiążęcej, Wasyl natychmiast zmienił orientację, opowiadając się bez wahania po stronie osyflan. Jakimi niebezpieczeństwami mogło grozić przeciwstawianie się aktualnym tendencjom panującym na dworze, świadczy przykład wybitnego pisarza i publicysty mnicha Maksyma Greka, przed święceniami Michał Trivolis. Urodzony w Grecji, studiował we Włoszech i pod wpływem wysłuchanych we Florencji kazań Savonaroli przyjął święcenia zakonne. Po powrocie na Bałkany przeszedł na prawosławie. Do Rosji przybył zaproszony przez Wasyla III, chcącego powierzyć mu skorygowanie przykładów ksiąg kościelnych. Jednak po siedmiu zaledwie latach pracy mnik został ostro zaatakowany na soborze za psucie ksiąg i działanie na szkodę państwa moskiewskiego. Oskarżenie było zmyślone. W rzeczywistości chodziło o ukaranie Maksyma Greka za ujawnione kontakty z niestiażiatyliami znajdującymi się wówczas w niełasce. Osadzono go w więzieniu, głodzono, torturowano, a wypuszczono stamtąd dopiero na pięć lat przed śmiercią. Warto jednak dodać, że rady, jakie mimo to starał się przekazać monarsze Iwanowi IV, były nader rozsądne, a nawet znalazły swoje odbicie w działalności wybranej rady. Grek radził m.in., by w polityce zagranicznej unikać rozpraszania sił i koncentrować się na jednym tylko partnerze czy przeciwniku. Zachęcał także do podboju i całkowitej likwidacji Hanatu Kazańskiego. Rady wzięto pod uwagę... Lecz osoba związana z politycznymi przeciwnikami wielkiego księcia musiała ponieść bardziej lub mniej zasłużoną karę. Sytuacja na dworze moskiewskim była zresztą wówczas wyjątkowo skomplikowana. Ugrupowania tworzące się wokół starych rodów bojarskich rozsypywały się w chwili, gdy konkurenci uzyskiwali większy wpływ na władcę – który, powolny ich radą, bądź też tylko zręcznie nakłoniony do decyzji, jaka zewnętrznie wyglądała na w pełni samodzielną, a praktycznie była nią tylko w niewielkim stopniu, uderzał dzisiaj swą opałą we wczorajszych bliskich i zaufanych przyjaciół. Opała, czyli po prostu niełaska, sprowadzała się czasem wyłącznie do usunięcia określonej osoby z dworu wielkoksiążęcego lub za stołu biesiadnego – lecz mogła oznaczać także wygnanie, więzienie, konfiskatę majątku, a nierzadko utratę życia. Przyczyn utrzymywania się stanu ciągłego napięcia na dworze moskiewskim należało doszukiwać się w przeszłości i to zarówno w wydarzeniach ostatnich dziesięcioleci, jak i tych, które rozegrały się przed jednym, dwoma, czy nawet trzema wiekami. Związane były zarówno z prywatnym życiem wielkich książąt, jak i ze sprawami państwa. Pierwszą żoną wasyla III została Salomonida Saburowa, córka bojara wywodzącego swój ród z tatarskiej ordy. Zabiegi mające na celu pozyskanie ręki księżniczki cudzoziemskiej zakończyły się wiaskiem. Spędzono przeto do Moskwy najpiękniejsze, a zarazem dobrze urodzone dziewczęta z całego państwa, by władca, jak nakazywał zwyczaj, dokonał wyboru dla syna a Cała ta historia miała miejsce na rok przed śmiercią Iwana III. Saburowa, na którą padł ostatecznie wybór, okazała się bezpłodna. Zgodnie z obowiązującym prawem, w razie swej bezpotomnej śmierci Wasyl musiał pozostawić tron moskiewski swemu bratu Jerzemu i jego potomkom. Tymczasem brata nienawidził, szpiegował go nieustannie, obawiając się z jego strony zamachu stanu. Saburowa... Stała się więc niewygodna i należało się jej pozbyć. Doradcy, do których zwrócił się w tej sprawie, pospieszyli z oczekiwaną odpowiedzią, ubraną w formę ewangelicznej przypowieści o bezpłodnym drzewie figowym, które zwykło się usuwać z sadu pełnego drzew zdrowych i owocodajnych. Także metropolita Daniel, którego głos miał w tym wypadku odegrać pierwszorzędną rolę, chodziło przecież o rozerwanie więzów małżeńskich uświęconych przez cerkiew, Zgodził się z powyższą opinią. Wśród nielicznych przeciwników rozwodu znaleźli się natomiast Maksym Grek oraz książę Siemion Kurbski, namiestnik pskowski, dziad Andrzeja, późniejszego głośnego wroga Iwana IV. Przyczyny, dla których wypowiedzieli się przeciw rozwodowi, były zresztą różne. Maksym Grek uczynił to wychodząc z założenia, że małżeństwo jest nierozerwalne Siemion kurpski zaś ze względu na obawę przed dalszym wzmocnieniem pozycji monarchy i tym samym osłabieniem roli rodów możnowładczych. W roku 1525 Salomonida przywdziała suknie zakonne, a wkrótce potem znalazła się w klasztorze w Suzdalu. Był to coraz częściej spotykany w Rosji obyczaj usuwania osób niewygodnych władcy o ile oczywiście nie zostały one skazane na śmierć i zgładzone. Cele klasztorne spełniały podówczas rolę więzień. Małych, ciemnych i wilgotnych zazwyczaj pomieszczeń niemal wcale nie ogrzewano, co w połączeniu z surowym klimatem nieraz przyczyniało się do poważnego skrócenia życia nieszczęśników. Trudno powiedzieć, jakiemu reżimowi poddana została eksmałżonka monarchy. Być może nie był on najsurowszy, skoro w latach następnych zaczęły krążyć pogłoski o urodzeniu przez nią syna w klasztorze. Byli i tacy, którzy przypuszczali, iż to Wasyl był ojcem i że wobec tego nazbyt pospieszył się z rozwodem. Na kolejne małżeństwo wielkiego księcia też zresztą nie czekano długo. Rozwód ogłoszono w listopadzie 1525 roku. A już po trzech miesiącach książę Moskiewski wstąpił w nowe związki. Tym razem wybranką była Helena Glińska, córka Wasyla, a bratanica Michała, ambitnego możnowładcy litewskiego, przywódcy buntu przeciw Zygmuntowi Staremu, który nie tylko wygnał braci z Litwy, ale również skonfiskował posiadane przez nich ogromne dobra ziemskie. Ze strony Wasyla było to, jak mówiono, Małżeństwo z wielkiej miłości. Nie tylko zrezygnowano z przeprowadzenia zwyczajowego konkursu piękności, lecz książę zdobył się nawet na krok w państwie moskiewskim prawdziwie rewolucyjny. Zgolił sobie brodę. Helena otrzymała staranne wykształcenie i pod wieloma względami wyróżniała się korzystnie spośród bojarówien i szlachcianek przebywających na dworze. Pierwsze dziecko... Urodziła dopiero po czterech latach od zawarcia ślubu. 25 sierpnia 1530 roku przyszedł na świat oczekiwany następca tronu, któremu nadano imię dziada, księcia moskiewskiego Iwana, wsławionego w zwycięskich bojach z Litwą i Tatarami, odnowiciela potęgi Rusi. Radowano się ogromnie. Jeszcze niedawno wydawało się przecież, że Wasyl umrze, nie pozostawiwszy po sobie dziedzica. Największe zasługi przypisano modlitwom świątobliwego mnicha Parfeniusza Pafnucego Borowskiego, którego okrzyknięto cudotwórcą. Po trzech latach, 15 października 1533 roku narodził się kolejny syn Jerzy. W tym czasie Wasyl III leżał już na łożu śmierci. Choroba rozwijała się bardzo szybko i niewiele brakowało, by monarcha zmarł wkrótce po tradycyjnej pielgrzymce do monasterów podmoskiewskich w czasie polowania zarządzonego mimo choroby. Pod koniec listopada pospiesznie wybudowano most przez rzekę Moskwę, by książę mógł dostać się na Kreml z Worobiewa, dziś Góry Leninowskie. Podczas przeprawy most zawalił się i tylko błyskawiczna reakcja towarzyszącego orszaku ratowała Wasyla przed utonięciem w zamarzającej rzece. Po powrocie do stolicy zaczął przygotowywać się do śmierci. W ostatnich minutach życia przyjął święcenia zakonne i zmienił imię na Warłam. Przedtem jednak zadbał o następstwo tronu. Wezwał swych braci, metropolitę, bojarów, i uroczyście zobowiązał ich do podporządkowania się małemu, trzyletniemu zaledwie Iwanowi. Michałowi Glińskiemu zlecił opiekę nad synami i żoną. Bardzo cierpiał przez ostatnie kilka dni. Lekarz nadworny nie dawał pacjentowi żadnej nadziei. Pasyl zmarł o północy z trzeciego na 4 grudnia 1533 roku. Nowy władca państwa moskiewskiego, Iwan, był zbyt mały, by zdawać sobie sprawę z powstałej sytuacji. Nagle, sprzyjający mu za życia ojca ludzie, stali się potencjalnymi przeciwnikami. Tron wielkoksiążęcy stanowił nader smakowity kąsek dla członków rodziny, zwłaszcza dla stryjów Jerzego i Andrzeja. Księżna Helena wydawała się słaba a wielka demonstracja rozpaczy odegrana na oczach tłumu licznie zgromadzonego na pogrzebie jej męża mogła tylko dowodzić bezradności regentki. Wasyl wiedział, co czyni, zlecając Michałowi Glińskiemu pieczę nad Heleną. Kto by chciał podnieść rękę na prawowitych spadkobierców, musiałby uderzyć również w potężny ród książęcy. Iwan Przyczyniał wiele kłopotów z tym rodzicom jeszcze za życia ojca, który drżał o jego zdrowie. Gdy Wasyl dowiedział się, że na szyi syna pokatał się wrzód, napisał z wyrzutem do Heleny — Dlaczego wcześniej nie napisałaś mi o tym? Porozmawiaj z księżniczkami, bojaryniami, co to takiego pojawiło się u syna naszego Iwana i czy bywa to u małych dzieci, a jeśli bywa, to dlaczego? O, czy to wrodzone, czy może nabawił się czegoś? Napisz mi o wszystkim dokładnie. Korespondencja na ten temat trwała przez pewien czas, a wreszcie w kolejnym liście książę polecał — A i o jedzeniu syna Iwana pisz do mnie, co je, żebym wiedział. Teraz kłopoty były znacznie poważniejsze niż przelotna i niegroźna choroba. Nie stało jednak troskliwego i potężnego ojca, który mógłby udzielić pomocy czy rady. Rozwiązania wymagała zwłaszcza sprawa księstw udzielnych egzystujących w państwie moskiewskim na prawach prowincji wasalnych. Stanowiły one relikt dawnego rozdrobnienia dzielnicowego, o tyle niebezpieczny, że nie od bojarów, lecz właśnie ze strony książąt udzielnych można się było przede wszystkim spodziewać zgłoszenia pretensji do tronu wielkoksiążęcego i prób jego zawładnięcia. Kilku z nich mogło wywieźć swoje pokrewieństwo z rodziną panującą, a dwóch było stryjami władcy. Najniebezpieczniejszym z nich był Andrzej, brat Wasyla III, książę władający staricą, którą otrzymał w 1519 roku, Aleksinem i Wiereją, grodami położonymi na północny, południowy zachód i południe od Moskwy. Synem Wasyla III, a rodzonym bratem Iwana IV, był książę Jerzy, w którego posiadaniu znajdowało się leżące na północ od stolicy nadwołżańskie księstwo Uglickie. Sam Jerzy Wasylijewicz nie stanowił poważniejszego zagrożenia dla Iwana IV. Był od niego młodszy jak już wiemy, w chwili śmierci ojca miał niespełna dwa miesiące. Poza tym wkrótce okazało się, że jest niespełna rozumu. Niewielkie terytoria wasalne należały do książęcych rodzin Worotyńskich, Odojewskich i Mstisławskich. Wasyl III przewidywał komplikacje, jakie mogą nastąpić po jego śmierci. Starał się więc ułatwić zadanie następcy tronu i osłabić ewentualnych pretendentów. Między innymi nakazał w swym testamencie, by księstwa udzielne nie miały prawa bicia monety. Stanowiło ono wyłączny przywilej wielkiego księcia. Na dworze obowiązywał rytuał podkreślający przepaść, dzielącą poddanych od władcy. Nawet najbliżsi doradcy w listach do księcia musieli rezygnować z podpisywania się pełnym imieniem i nazwiskiem, wyrzekali się patronimików, pozostawiając jedynie żałosne, zdrobniałe Wasiuk i Waszka, Fietka i temu podobne. Szczególny protokół obowiązywał przy przyjmowaniu książęcych gości przybywających za granicy, a zwłaszcza ważniejszych poselstw. By przybysze mieli dobre mniemanie o bogactwie i gęstości zaludnienia państwa, w dniu przyjęcia legacji zamykano wszystkie sklepy, kramy i warsztaty, a ludzi spędzano na trasę przejazdu cudzoziemców. Tłum powiększano, gromadząc na ulicy służbę z domów bojarskich i szlacheckich, a nawet z okolicznych osiedli podmoskiewskich. Dokładny opis obyczajów dworskich panujących w Moskwie pozostawił Zygmunt von Herberstein, szlachcic styryjski, dyplomata austriacki dwukrotnie bawiący w Moskwie, po raz pierwszy w roku 1517 jako poseł cesarza Maksymiliana, powtórnie jako drugi poseł Ferdynanda, brata cesarza Karola V. Herbersteinowi wielokrotnie zlecano delikatne i trudne misje. W Moskwie bawił jako mediator, usiłując ku chwale oraz korzyści Habsburgów doprowadzić do zawarcia traktatu pokojowego z Polską. To on właśnie swatał Bonę sforca Zygmuntowi I, królowi polskiemu, a po 25 latach Elżbietę Habsburżankę Zygmuntowi Augustowi. Gorący zwolennik Habsburgów, zręczny dyplomata i dociekliwy obserwator opublikował w roku 1549 w Wiedniu Rerum Moskowiticarum Commentarii, zapiski o sprawach moskiewskich, z których między innymi wiele następnych pokoleń Europejczyków, aż do panowania Piotra I w Rosji, czerpało wiadomości o państwie Carów. Nie było w tym ani nic dziwnego, ani nic fałszywego. Obyczaje bowiem nie ulegały tutaj zmianie przez dziesiątki lat. Książę Moskiewski rozporządzał życiem imieniem poddanych bez najmniejszych ograniczeń. Nie cofał się nawet przed przywłaszczaniem prezentów, które otrzymywali od cudzoziemców. Herberstein opisał na przykład losy książęcego sekretarza, Tretiaka Dołmatowa, którego Wasyl III mianował posłem do cesarza Maksymiliana. Gdy Daumatow oświadczył, licząc na szczodobliwość księcia, że nie ma pieniędzy ani na podróż, ani też na odpowiedni kwipunek, został zaaresztowany i zamknięty w klasztorze na dalekiej północy, gdzie zakończył życie. Najbardziej dziwiło herbersteina bezgraniczne, jak mu się wydawało posłuszeństwo poddanych oraz ich ślepa wiara w nieomylność księcia Moskiewskiego. Poseł Carski przytoczył nawet rosyjskie powiedzenie o losie spraw wątpliwych, o których, jak mówiono, wie tylko Bóg i Wielki Gosudar. Jak się jednak okaże, w tym wypadku obserwacja ta była nader powierzchowna. Podany Moskiewski umiał maskować swoje rzeczywiste uczucia, był skryty i nieufny wobec obcych. Nauczyły go tego długie lata panowania tatarskiego oraz nieustanne starcia między różnymi odgałęzieniami rodu Rurykowiczów, których celem było objęcie przywództwa nad całą Rusią. Bezpardonowe metody walki dotykały nie tylko bezpośrednio zainteresowanych, lecz również ich otoczenie i poddanych. Tylko pokora i godzenie się z losem gwarantowały względny spokój. Podnoszenie się z opozycyjnymi poglądami politycznymi nie było najlepszym sposobem zagwarantowania sobie długiego i bezpiecznego życia. Uwagi Herbersteina dotyczyły także obyczajów panujących na samym dworze. Książę Moskiewski według niego ucztował wraz z najbliższą rodziną, bojarami, nieco niżej usytuowanymi w hierarchii okolniczymi i szlachtą. Pozostawiał obok siebie przy stole tyle wolnego miejsca, ile zajmowały jego rozstawione ręce. Chodziło zapewne zarówno o zagwarantowanie własnego bezpieczeństwa, jak i podkreślenie różnicy zajmowanej pozycji społecznej. Od czasu do czasu na dowód wielkiej łaskawości przysyłał współbiesiadnikom chleb lub sól. Chleb oznaczał tylko przychylność, sól – miłość władcy. Obdarowany wstawał szczęśliwiony i kłaniał się wszystkim nisko, często bijąc czołem o ziemię. Wkrótce, za panowanie Iwana IV o obyczajach panujących na dworze zaczęły się rozprzestrzeniać inne wieści. Mówiono, że potrawy, a zwłaszcza wino posyłane niektórym z ucztujących zawierały truciznę, a uczestniczenie w tych biesiadach było loterią, której główną stawkę stanowiło życie gości. Okazało się, że sprawująca władzę w imieniu niepełnoletniego syna księżna, wdowa Helena, była jakby stworzona do roli regentki. Wykształcona, energiczna i ambitna, umiała zręcznie manewrować między wrogimi ugrupowaniami. Pierwsi pretendenci zgłosili się już na zajutrz po pogrzebie księcia Wasyla. Bracia Iwan i Andrzej Szujscy sprzymierzyli się z księciem na Dimitrowie Jerzym Iwanowiczem, bratem zmarłego władcy, uznając jego prawa do tronu moskiewskiego. Nie powiodła się natomiast próba wciągnięcia do spisku namiestnika nowogrodzkiego Borysa Gorbatego. Wkrótce niedoszli zamachowcy znaleźli się w więzieniu wydani przez Gorbatego, wiernego przysiędze złożonej Wasylowi III i Iwanowi IV. Łatwe rozprawienie się z przeciwnikami umocniło wiarę Heleny we własne siły. Wkrótce sama rozpoczęła działania zaczepne. Ich kierunek był jednak zaskoczeniem dla większości obserwatorów i aktorów wydarzeń. Zgodnie z ostatnią wolą zmarłego męża, regentki Michał Gliński, stał się formalnie trzecią, a praktycznie drugą pochylenie postacią w państwie. Jego ambicje były powszechnie znane. Nie grzył się z nimi specjalnie, podobnie jak czynił to poprzednio na Litwie. Stopniowo przejmował w swoje ręce coraz większą liczbę spraw państwowych. Z pierwszego pomocnika regentki przekształcał się w regenta. Być może nawet udałoby mu się ten zamiar zrealizować, był przecież zręcznym i doświadczonym politykiem, gdyby nie nieoczekiwany konkurent, który wyrósł na jego drodze.